Nowiny 20 tygodnia 2014 roku, przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. O, tak może bliżej ten mikrofon, tak. I Szymon Grabarczuk w Lublinie. Dzień dobry. Znowu wywiało cię do Lublina, z tydzień temu się spotkaliśmy. Jak ci się podobało w ogóle całe spotkanie? Krótko! No, no krótko, tak, niestety. Nie, nie, nie było się w stanie wszystkiego ogarnąć i porozmawiać spokojnie, bo dużo było wystąpień bardzo ciekawych, yy, walne zebranie też bardzo ciekawe i potrzebne, ale brakowało takiej dyskusji na temat przyszłości stowarzyszenia, na temat działań, tak przynajmniej w moim odczuciu, nie wiem, jak, jak wasze. No tak, i właśnie było też. Było tego mało, tylko trochę przy, przy tych finansach się... się było takie dyskusje, ale, ale faktycznie przydało się więcej z tego wniosek, że spotkania muszą być częściej. No właśnie, trzeba było... Ja zapomniałem taki wniosek na końcu złożyć. Znaczy, chciałem złożyć, ale potem okazało się, że już po wnioskach jest... Bo się tam czymś zająłem i żeby złożyć wniosek o takie właśnie spotkanie GDJ, ale dla stowarzyszenia. Czyli takiego, takiego, takiego spotkania, na którym przyjechaliby ci, którzy są zainteresowani tym, żeby podyskutować wspólnie o tym, co, co stowarzyszenie dalej może robić. No ale tematy był, było cała masa i bardzo dobrze, że wsiedliśmy w samochodzie i włączyliśmy dyktafon i nagraliśmy audycję, bo dzisiaj to już mielibyśmy w ogóle zawał materiałów do, do dyskusji. A wtedy nam wyszły dwie godziny ponad nagrania. Dwie godziny ponad nagrania. Słuchałeś może, Szymon? Oczywiście. I jak się słuchało? Um, no muszę, muszę to odnieść do warunków, w których to słuchałem, Posłuchałem sobie jak byłem w Opolu nocowałem tuż przed konferencją następną, na którą pojechałem po prostu nie miałem nic innego do roboty, więc te ponad godzina bo to wtedy ponad połowę tego słuchałem za pierwszym rzutem, zleciała mi no, jak zbicza szasną, no bo po prostu siedziałem sobie i nie miałem nic innego do roboty, gdzieś tam po, po północy to było a, a potem tak sobie odsłuchałem jeszcze tak właśnie gdzieś tam od niechcenia już w nawale pracy w domu Także bardzo, bardzo sympatycznie wam to wyszło. No właśnie, ja wiem, że w takich sytuacjach dobrze się sprawdza nagrywanie i, i wcale nie trzeba się jakoś specjalnie zbierać i poświęcać na to oddzielnie czas. No, jechaliśmy do domu e, samochodem, podróż trwała ponad trzy godziny, więc dwie godziny spokojnie mogliśmy porozmawiać. Tak, I wyszło tak. bardzo, bardzo fajnie, parę osób tam chyba udostępniało to nawet także, także nie jest źle. No dobrze, ale dzisiejsze tematy właśnie tak chcieliśmy pominąć Wikipedię i siostrzane projekty, to może tak króciutko tylko to, co, to, co musimy no <laughs> powiedzieć o tym, że Lila Tretikow została nowym dyrektorem wykonawczym Fundacji Wikimedia. Właściwie to nie wiem, po co taka informacja, no bo to chyba jakoś tak, nie. mam wrażenie, że to nas nie dotyczy. Znaczy ona tam jakoś dotyczy, tam o czymś decyduje, dotyczy. więc pewnie nas, nas jakoś tam dotyczy, ale ja też nie bardzo wiem, ja, w jaki sposób, więc myślę, że tego nie będziemy jakoś specjalnie Szymon, rozmawiać długo. ty masz inne zdanie. Dotyczy nas? W jakim sensie? Dotyczy, z tym, że najlepiej właśnie chyba sytuację by nakreślił Michał Buczyński, który fajnie właśnie tam chociażby w tej dwugodzinnej audycji poruszył wątek tego, że od ruchu hakerskiego przechodzimy do takiego ruchu e, dawania wiedzy i od tego t, takiego, takiego mocnego podkreślania, że jesteśmy e, wolnym oprogramowaniem, e, wolną e, open content, wolna wiedza i tak dalej, przechodzimy do jakiegoś tam e, zapewniania, czyli angielskie provide, bo oczywiście tutaj ładnie pasuje i pięknie brzmi i tak dalej, i tak dalej zapewnienia wiedzo, wiedzy na przykład gdzieś tam murzynkom, które nie, nie, nie mogą mieć własnych komputerów w domu, no to dajmy im to offline czy coś tam. Więc od takich właśnie rzeczy i od wielu innych jest dyrektor wykonawczy fundacji. Tutaj Lila podobno wywodzi się z tego takiego środowiska bardziej właśnie technicznego, hakerskiego, a nie menedżmentowego, nie wiem, wyłącznie czysto merytorycznego, więc być może, być może jeżeli będzie miała na tyle siłę przebicia to, no to być może tak, tak fundacja nie zadryfuje bardzo w stronę odległą od korzeni. Od no ale właśnie nie wiem, bo to, to jest już moje gdybanie, tutaj nie mam żadnej wiedzy szczególnej, jeszcze bardzo chętnie porozmawiam na ten temat z Michałem i polecam właśnie jego pytać. No może, może coś. Może na... da się też zamówić mhm. do Wiki Może na Wikimani uda się coś dowiedzieć więcej. Tam spora ekipa się wybiera. Nie wiem ile wniosków zostało złożonych, ale podczas walnego zebrania jeszcze był tylko jeden wniosek złożony na, na wyjazd, a 10, nie, 12 miejsc było do obsadzenia. Tak, już jest po zgłoszeniu. Już jest po zgłoszeniach, ale, ale decyzja będzie podej podjęta dopiero dwudziestego, bodajże z tego, co pamiętam. Mhm. Tutaj warto jeszcze powiedzieć, że tytuł prasowy tej informacji był Wikipedia ma nowego prezesa. To tak a propos tego, jak media znają, media. No i jest prezesem fundacji chyba, tak? Dyrekt Aha, nie, bo to jest dyrektor wykonawczy. Dyrektor wykonawczy, czyli w europejskich warunkach prezes, z tym, że to jest y, fundacja, a nie Wikipedia. O, taka, taka drobna rzecz, że właściwie Wikipedia to, to nie jest firma, no ale tak. to jeszcze może do tego później przejdziemy, bo Właśnie, to dobrze. się wiąże jeszcze z innym wątkiem. To na razie niewiele mamy do powiedzenia na ten temat, może przejdziemy do drugiego tematu, szkolenie na admina. To jest temat, który pojawił się i nawet w Wikiradio zostało wspomniane tutaj w tym temacie, bardzo mnie to ucieszyło. E, to jest y, temat, y, który omawialiśmy jakiś czas temu. O, coś się rozłączyło. Szymon, jesteś? Halo, halo? Jesteś. Jest Szymon, nie wiem jeszcze, to przeszedź. Ja mam połączenie Znaczymy. A, Znaczymy. tak. Tutaj będą no, nam takie rzeczy się działy dziwne. No nie wiem, coś brzęczy strasznie. No, to coś od Szymona, czyli tam musisz ten przewód poruszyć przy, przy gniazdku. O! Proszę bardzo, dziękuję. Nie się teraz. No właśnie, tutaj my kiedyś poruszaliśmy temat artykułu, który, który napisał już wcześniej pan już patrzę, jak on się nazywa, żeby nie skłamać. To znaczy, to jest, to jest chyba jeden z naszych właśnie wikipedystów, A. tylko nie pamiętam, który to jest nick, ale, ale to jest nasz kiedyś. wewnętrzny... Y wewnętrzny tekst opublikowany na zewnątrz, o tak bym powiedział. Mm -hmm. No, w każdym razie powraca tutaj autor w, w tym artykule do problemu y, administrowania Wikipedią, administratorów, jak się przyznaje uprawnienia. No, możemy odesłać tylko do przeczytania ewentualnie tego artykułu, bo nie będziemy tutaj więcej o tym mówić. Warto się zapoznać, jest to jakiś kolejny głos w tej sprawie która dotyczy wszystkich wikipedystów w sumie. Także, także chyba warto go poznać. Tak jak mówiłem, no krótko te, te tematy z Wikipedii omówimy dzisiaj. Industriada. Ja pierwszy raz słyszałem o Industriadzie 2014, a to coroczne święto i głównie wydarzenie promujące szlak zabytków techniki województwa śląskiego. No domyślam się, że tam jest gdzie chodzić, bo to jest taki, taka aglomeracja, gdzie właściwie przechodzi się z miasta do miasta, tej granicy nie widać, tylko tabliczki się zmieniają. Jest to olbrzymi teren, gdzie na pewno jest cała masa zabytków. Troszeczkę ubożeję ostatnio, bo no, górnictwo podupadło i, i, i, i nawet się wyludnia. Byłem ostatnio w Sosnowcu no i słyszałem tam właśnie takie głosy, że, że jednak to wszystko jakoś tak upada i, i kłopot jest z tym, z tym wyludnieniem i z tym brakiem pracy. Ale projekt ciekawy, bo dotyczy właśnie kolejnego, no jak tam jest dużo zabytków, no to pewnie co roku rzeczywiście mają co robić. Celem projektu jest wykonanie dokumentacji fotograficznej w wybranych muzeach oraz innych obiektach udostępnianych do zwiedzania podczas wydarzenia, czyli taki coś w rodzaju glamu troszeczkę pewnie, czy open glamu tutaj się promuje. Ty coś wiesz więcej na ten temat, Szymon? Nie, to jest jeden z wielu projektów organizowanych w ramach czegoś tam, tutaj w tych w ramach właśnie Industriady Jarl e, będzie chyba oprowadzał tych ludzi, czy tam na pewno będzie sam robił zdjęcia, y, no bo tutaj jest napisane coś takiego na główek, kto ma je prowadzić, lista osób prowadzących, kto się podejmuje zarządzać projektem, ale to rozumiem, że po prostu Jarl będzie za zarządzał tym projektem, w sensie, właśnie robienia dokumentacji fotograficznej w wybranych muzeach. Eee, aha, y, widzę, że chce wynająć mikrobusa dla około 15 osób, czyli po prostu zbiera ekipę. Ja jadę... do no To jest jeden z grup stowarzyszeń do robić zdjęcia. I, yy, my przecież y, wikigranty w tym momencie to chyba jest gdzieś około 30 tego typu rzeczy. E tutaj jak mm -hmm. jest budżet? No budżet jest, no jest kilka tysięcy złotych, także to jest oczywiście więcej niż Biki grant. no ale to też nie, nie jest jakieś takie wielkie, mega, mega, no, bo to jest jedno, jedno wydarzenie, zorganizowanie po prostu kilkunastoosobowej grupy przejazd, zrobienie, załadowanie. No tak, ale Je, właśnie tak. ciągle brakuje o tym, o tych wszystkich wydarzeniach, które się dzieją w stowarzyszeniu jakiejś takiej szczegółowej informacji, bo ciągle ten blog jakoś martwy jest, nic tam się nie dzieje, tylko właściwie Facebook w tej chwili żyje chyba informacjami. Tak, no bo do Facebooka ma dostęp ktoś, kto jest aktywny, a do bloga jest, ma, ma dostęp ktoś, ktoś kto, kto jest to, nieaktywny. <laughs> no właśnie. Kto jest nieaktywny. No, ale to się ma też zmienić, bo rozmawialiśmy o tym e, podczas walnego zebrania, że dobrze byłoby taką osobę koordynatora, czy rzecznika prasowego zatrudnić, który by się zajmował e, również właśnie blogiem i mediami społecznościowymi. Chociaż to, to takie duże pojęcie jest media społecznościowe, to jest kilkanaście tych mediów społecznościowych i pewnie jedna osoba może, może by sobie z tym nie dała rady. No dobrze, to, czy to chyba... Myślę, hmm. że... Tak, tak, co myślisz, że najpierw zadać pytanie, czy jest sens być na wszystkich? Kto tam przebywa? Halo? Gdzie przebywa? Czy jest sens być na wszystkich mediach? tak? Czy Aha, na no tak, tak, tak. Myślę, że te podstawowe są najważniejsze, czyli Facebook na pewno w Polsce jest bardzo popularny. Google+, Plus wydaje mi się, że zdobywa coraz większą popularność. U mnie w środowisku nie bardzo się cokolwiek dzieje na Google+. Plus. No a to co jeszcze w takim razie? To chyba wszystko. No z takich z takich powszechnych to, to chyba wszystko no jeszcze, no właśnie bo a Instagram było nowo, o jeszcze i TikTok lat wychodzi raptem, że No ten jest Twitter, tych najważniejszych. Tyle. Twitter właśnie i i na pewno Instagram, który zdobywa coraz większą popularność. To jest taki taki system publikowania chyba zdjęć przy okazji z jakimiś opisami ewentualnie. No, na pewno trzeba to zagospodarować, bo, bo skoro tam są czytelnicy, użytkownicy, no to może warto w ten sposób również do nich docierać. Ja Facebooka regularnie czytam i fajnie, że Jarek się tym zajmuje i tam stale co, codziennie umieszcza jakiegoś newsa co najmniej jednego No i fajnie to poczytać. E, kolejna rzecz, już wychodzimy z, z Wikipedii. Nie będziemy omawiać ani trendów tego tygodniowych, ani nie będziemy omawiać tablicy ogłoszeń. Może zrobimy to za dwa tygodnie, bo za tydzień nie będzie audycji niestety, bo ja wyjeżdżam do Londynu. Ale pewnie jakoś, ja nie wiem, czy audycji nie trzeba będzie podzielić na dwie części może. Czy w to ogóle dwóch audycji jest, zrobić. Być może, to mhm. będziemy jeszcze rozważyć. Na razie ten problem mamy od kilku tygodni dopiero. Zobaczymy, jak to się rozwinie. E, no więc tak, kolejne tematy, właśnie te, które tak dosyć długo nam e, tutaj już e, funkcjonują w spisie, a, a ciągle nie ma czasu, żeby się nimi zająć. No, toczy się wojna o e-podręcznik. Ja chyba to tak, tak trzeba nazwać, bo wydawcy bardzo się sprzeciwiają, robią wszystko, żeby nie uruchamiać e-podręcznika. Ale widać, że jest duże samozaparcie osób, które są za tym, żeby był e-podręcznik wolny, bezpłatny. No i tutaj taka walka się toczy. No w SIP ostatnio właśnie zarzucił men plagiat. Duży zarzut, bardzo nieprzyjemny. No i, hmm, no i oczywiście odpowiedzi od razu są na to, że, że to wcale nie jest plagiat, bo tam osoby, które zostały zatrudnione do napisania e-podręcznika, pracowały wcześniej we sip ie i, i być, może, być może po prostu w podobny sposób pracują, a, a, a wcale nie, nie znaczy to, że, że one robią plagiat. No chyba, że, nie wiem, tak dokładnie się nie wczytywałem, może tam są jakieś dokładne cytaty. No właśnie była dyskusja, czy jeżeli ta, ta osoba zrobiła coś najpierw dla wsip a potem coś bardzo podobnego dla, dla rządu, to, to czy to można uznać za plagiat? Niektórzy twierdzą, że nie, ale sprawa jest wątpliwa. Ja sobie no jak ten drugi link się spojrzy, no to już widać właśnie wyraźnie, że w SIP 1993 obrazek jest właściwie identyczny jak ten z meno 2014. No iście tutaj ja nie widzę wielkich różnic. Jest dokładnie ten sam tekst, jest dokładnie nawet ta sama grafika yy, i, i tak rzeczywiście trochę to dziwnie wygląda. Owszem, owszem, ale też yy, polecam tekst i zaraz sprawdzę dokładnie jak się nazywa e, ta pani mecenas, która napisała na pewno miała na imię Helena e, już pisuje w Facebooku Centrum Cyfrowe e, i tam sobie znajdziemy na stronie właśnie internet, internetowej Centrum Cyfrowego e, tekst pani mecenas która e, wskazuje na to, że argumenty e, o tym że to jest plagiat e, są na granicy na granicy rozsądku, tak by można było powiedzieć. A to znaczy, bo tam jest zarzut nie tyle Helena o... Rymar. O plagiat ściśle, tylko to, o kopiowanie co? idei. Tam jest zarzut nie o plagiat ściśle chyba, ale o kopiowanie idei, tak? A idee przecież nie mogą to znaczy, być. To tak, to znaczy wszyscy i tak... Nie, bo tutaj, tutaj i tak... Nawet jeżeli oni mówią, że to jest y, kopiowanie idei, pomysłów, koncepcji i tak dalej, i tak nazywają to plagiatem, nie zważając na to, że ustawa wyraźnie mówi, że tego typu rzeczy, jak właśnie idee, jakieś tam pomysły i tak dalej, to to nie jest... Halo? Utwór sam w sobie, nie można tego plagiatować. Nie, nie, nie, nie ma czegoś takiego jak plagiat pomysłu. No tak. Mhm. No ale wiesz, no, na tej stronie tutaj widać, że to nie jest plagiat pomysłu, tylko po prostu dokładnie zerżnięte, że tak powiem. No dokładnie ten no, sam układ, faktycznie. dokładnie te same grafiki yy, i ten sam tekst. To tutaj takie porównanie bardzo jasno stawia sprawę. Z tym, że yy, jeszcze nie wiem dokładnie... Zaraz, zaraz, sam, teraz sam się słyszę. To jest niewygodne, ale... Yy, o, już chyba nie. Yy, w każdym razie nie wiem, czy te osoby, które pracowały dla PSIP-u, a, a teraz pracują właśnie nad tym epodręcznikiem, czy. Czy w mogą jaki sposób, sobie te. Tak? Jak, jak, w jaki sposób y, uregulowały. Autor, y, właśnie prawa autorskie, majątkowe. No, ja y, słyszałem, że. To faktycznie że... jest bardzo, bardzo podobne, tylko. No, nie bardzo to... podobne, to jest właściwie identyczne. i no ale być może oni mieli takie umowy, że, że zostają przy nich te prawa autorskie do tych rysunków, do tego układu, do tego... Znaczy, to, co jest tutaj pokazane, to jest identyczne. Z tym, że ja nie chcę się wypowiadać tak kategorycznie na podstawie tylko doniesienia prasy, bo nie wiem, czy to, co twierdzi... No bo to w SIP pewnie tutaj tą informację jest... SIP, mhm. równanie... O, i zanikasz nam, jest Szymon, dzisiaj. Jest po prostu dzisiaj. zgodne z prawdą. Zanikasz nam troszeczkę. E, następnym razem będziemy mieli lepsze rozwiązanie na pewno na, na ten internet, bo e, korzystamy z Aero 2. To może nie jest najlepsze rozwiązanie, ale jest. E, no dobrze, no coś jeszcze chcesz dodać na temat tego, tego plagiatu i tego, tego podejrzenia o plagiat? Nie czytałem dokładnie, ale z tego co y, widziałem maile y, tych członków Rady Koalicji Otwartej Edukacji, no, sprawa, jest, sprawa jest prowadzona tak po bandzie, nawet właśnie za cenę y, jakichś takich podnoszenia argumentów, które w, w sposób y, rażący są bezzasadne, y, to i tak ci właśnie wydawcy y, chcą robić że tak powiem zadymę yy, i właśnie podnosić problem, że, że no, yy, tu jest plagiat, tu jest jakaś niezgodność no to to ma służyć jakiemuś takiemu chyba Yy, nadwątleniu zaufania do, do tego podręcznika. No właśnie. No ale yy, karawana jeździ dalej. <głos> Konkurs na okładkę elementarza to jest nowy pomysł, a przypomnimy też o konkursie, który nazywa się Wiki e-podręczniki. Yy, to bardzo ciekawa inicjatywa. Sprawa trwa, zdjęcia się zgłaszane. Jeszcze powiem tylko a propos tych rządowych podręczników że podobno ostatnio zniknęła z jakiejś nowej wersji tego elementarza yy, nota o... Yy o tych, o wolnej licencji, że jest, są jakieś tam wątpliwości. Jeszcze tego dokładnie nie sprawdzają, to może powiemy dokładnie za tydzień, ale że, że sprawa jest też wątpliwa. Więc tutaj bym tak nie, nie mówił, że to tylko wydawcy się rzucają, że coś im się nie podoba, ale ten podręcznik prawdopodobnie faktycznie ma tam jakieś niedociągnięcia. Mm -hmm. No skoro jest konkurs nie, no, oczywiście, na okładkę. Nie, ma faktycznie jakieś niedociągnięcia, tylko pytanie mm -hmm. na jakie niedociągnięcia wskazujemy, bo oczywiście wiele rzeczy nam może się nie podobać, no ale nie mówmy, że ktoś tam ukradł pomysł. Nie, no wtedy, tak, to oczywiście no... jest bez sensu. to jest bardzo poważny zarzut. Tak. tutaj, to, to, to na pewno będzie wyjaśnione. Ja tam czytałem troszeczkę dyskusji w liście Koalicji Otwartej Edukacji i no są ostre głosy też sprzeciwu i, i jakieś argumenty przeciwko tym, tym zarzutom. No przyjrzymy się dokładniej, troszeczkę sprawa się rozwinie i za dwa tygodnie będziemy mogli już dokładniej coś na ten temat powiedzieć. Kolejna rzecz to fryzjer, który wygrał z ZAX-em. Ja nie wiem, czy my rozmawialiśmy o tym dwa tygodnie temu, ale chyba poza anteną. Chyba poza Oj, anteną. Ja wiem, <grym> z żalem, prostu, tak, że mieliśmy, tego nie powiedzieliście. Mieliśmy rozmawiać. No Mieliśmy właśnie o tym rozmawiać, że fryzjer wygrał z ZAX-em, co a, troszkę śmiesznie brzmi, ale, ale rzeczywiście tak jest, że fryzjer, który no, odtwarzał muzykę z radia w trakcie swojej pracy dostał zarzut, że, że, że zarabia na na, na, na, na, na, na, mu muzyki. na odtwarzaniu muzyki. I zbierał oświadczenia od wszystkich swoich klientów, że on, oni nie słuchają tej muzyki. Wręcz zrobił taki, ten, taką planszę informacyjną, że każdy, kto przychodzi do zakładu fryzjerskiego, jest proszony o to, żeby nie słuchać radia, bo to jest tylko dla obsługi. Klienci korzystający z usług proszeni są o niesłuchanie radia. Muzyka tylko dla personelu. Przy szychnik do tego. Mało tego, to każdy, kto wchodził do tego zakładu, dostawał jeszcze zatyczki do uszu, specjalne, żeby, żeby mógł wykonać to, to, tą prośbę. Troszkę to tak farsa się z tego robi, ale jest uzasadnienie już i jest wiadomo, no, jaka jest podstawa prawna tego, tego tego orzeczenia sądu, bo sąd właśnie Zdecydowanie. Znaczy, podstawa się. prawna to była znana, tylko, tylko chodzi o uzasadnienie, czyli takie okoliczności już faktyczne. Mm -hmm. Bo Podstawa prawna to, to oczywiście, żeby to. Tak. No więc, po prostu no, okazały się śmieszne te zarzuty za X-u, że, że jakoś rośnie mu, że on dzięki temu, że ma radio, to więcej zarabia. I, i, i sąd to odrzucił. No to fajnie, no ja się cieszę, że, że to rzeczywiście tak zafunkcjonowało, no bo to takie troszkę byłoby dziwne, gdyby było odwrotnie. No niby prawo nakazuje, ale no, gdzieś tutaj ten zdrowy rozsądek, którego wiem, że nie, nie lubicie w <grych> prawie, to jednak trzeba zachować, no bo w końcu mm, troszeczkę tutaj to było na głowie postawione. No teraz e, ZAX już e, wznosi jakieś e, okrzyki, problemy, że, że teraz wszyscy będą rozwiązywać z zax umowy e, autorskie, Także nie wiem, czy to jest rzeczywiście powód, powód, powód do tego, żeby rozwiązać no ale to i tak za dalej będzie zbierał pieniądze nawet za tych, którzy, którzy nie, nie, nie mają podpisanej umowy z ZaX, to jest, to jest ciekawy przypadek. No, w ogóle za to jest duży temat do rozmowy, ale, ale widać, że ZaX się też zmienia. To, to nie jest tak, że, że tam wszystko stoi w miejscu i okopali się i teraz strzelają za tych okopów. Jak wejdziecie na stronę za to rzeczywiście widać te zmiany. No, na kopy Camp na przykład też taka konferencja, która odbywa się co już, już trzeci rok będzie się odbywać w tym roku, w październiku. No, w zeszłym roku właśnie wystąpił też ZaX i naprawdę już w innym tonie. Za pierwszym razem to było taka mocno jakaś kontra dla właśnie dla piratów, wręcz zarzucanie, że to jesteśmy, jakie straty mamy spowodowane tym, że jest tyle piractwa właśnie na drugim kampie już był inny głos. Już był inny głos, yy, troszeczkę bardziej stonowany i taki bardziej przyglądający się. Ciekaw jestem, co w tym roku, jak to się zmieni, w którą stronę znowu, bo może powrócić do starego, yy, do starego postrzegania yy, tych wszystkich spraw wolnościowych. Zobaczymy. Yy, w każdym razie fryzjer wygrał z ZAX-em. Prawdopodobnie, jak się dowiedzą o tym inni fryzjerzy, to już też nie będą płacić ZAX-owi. A tak przy okazji jest sporo źródeł, które też rozprowadzają muzykę na wolnych licencjach i z tego co wiem, Zayx już nie walczy z tymi, z tymi miejscami, w których odtwarzana jest taka muzyka. No to między innymi państwo miasto, właśnie tam gdzie my byliśmy. Tak, tam jest, jest tabliczka licencja Creative Commons, można, można słuchać. No tak, ale to też rozmawialiśmy o tym, że to nie zupełnie jest zgodne z naszym prawem, i że tutaj można by dyskutować, bo X ma monopol na, na Polskę, jeśli chodzi o pobieranie opłat właśnie za odtwarzanie, za korzystanie z utworów. Natomiast no, ja uważam, że tutaj autor ma główny głos decydujący i jeśli autor się zgadza na to, żeby odtwarzać muzykę bez pośrednictwa za u no to chyba trudno, żeby X tutaj coś mógł chcieć. Ale chcieć może, wątpię, żeby coś wygrał na tym. Pewnie bych mógł chcieć, być może jakby nieźle docisnął, to by i wygrał. Ale jak widać, z fryzjerem przegrał. Tak, jest, całe jest... szczęście. Gratulacje w ogóle dla tego pana, fryzjera, który, tak. musiał, który miał tyle samo zaparcia, żeby o to walczyć. Tak? Bo to też nie była pewnie Prosta sprawa. No na pewno. Znamy kilka takich historii, gdzie z urzędami bardzo poważnie przegrali przedsiębiorcy, nawet poważni przedsiębiorcy, a co dopiero mówiąc o takim fryzjerze. no Fryzjer mógłby sobie wyjechać do Anglii na przykład, tak jak to robi sporo osób i, i tam sobie zarabiać i, i nie mieć taki, tego typu problemów pewnie, chociaż pewnie tam są inne problemy, to wcale tak nie jest. No dobrze, no to kolejna rzecz. Mamy ciekawe podejście do praw autorskich jednego z wykładowców AGH. To znalazłem taką bardzo ciekawą informację. Pisałem o tym na Facebooku, że jest już po prostu jakiś przesyt chyba z takimi informacjami na temat tego, co można, czego nie można, jak to trzeba określać. I, i pan Stanisław Kasprzyk, dobrze mówię, wykładowca z uczelni to jest jaka uczelnia? Wykładowców AGH Akademii Górniczo-Hutniczej określił taką licencję. Opracowanie to może być rozpowszechniane bez wiedzy i zgody autora. Nikt nie ponosi za nic żadnej odpowiedzialności. Copyright dwukropek rób ta co chceta. Profesor, to, to znaczy wykładowca z właśnie AGH, takimi licencjami oznacza swoje materiały, które umieszcza w internecie, żeby studenci mogli z nich korzystać. No Jest to przegięcie w drugą stronę według mnie, ale, ale właśnie coś symbolizuje, że skoro to dochodzi już do, no, tak wysoko, to znaczy w sensie, że to jest jakaś, wydaje mi się, wykładowca, to jest już jakiś autorytet dosyć istotny, że skoro skoro właśnie taki autorytet już ma tak naprawdę dosyć serdecznie tych wszystkich historii z prawem autorskim, no to niedługo chyba rzeczywiście tu jakieś przesilenie nastąpi i, i to prawo będzie jakoś no, szło w kierunku tej sytuacji, która jest w rzeczywistości, a nie, nie będzie tak oderwana od rzeczywistości. Zaznaczmy, że to są wykłady z dyskretnej geometrii komputerowej. Profesor prawdopodobnie tą dziedziną się zajmuje i sprawy ma niewiele wspólnego, to tak w ramach, w ramach jasności, no ale, ale pomysł ciekawy. Chociaż ja bym go pewnie zachęcał, żeby tam jednak dał Creative Commons. No tak, ale on ma naprawdę tego dosyć prawdopodobnie. Podejrzewam, że wiesz, no, próbował się wczytać albo albo no, no to musiałby rozpocząć nowe studia na ten temat i zajęłoby mu to bardzo dużo czasu, więc po prostu rozumiem go, rozumiem go doskonale. Szymon, jesteś, bo tak urwałeś nam się i tak cię nie słyszymy? Jestem, A, jestem. A, dobrze. Co ty sądzisz o takim podejściu profesora czy wykładowcy z AGH? Jak, jak to się maczy? Można taki sobie to zrobić? Możemy, możemy sobie tak określić: rób ta, co chce, ta taką licencję. Nie, no możemy, możemy, jeżeli chcemy, to możemy. To jest. Akurat wczoraj sobie rozmawiałem z panem doktorem, który czuwa nad przebiegiem pisania mojej pracy magisterskiej. I właśnie sobie rozmawialiśmy o tego typu rzeczach, no więc on wczoraj podniósł argument, że to jest klasyczna sytuacja, kiedy działa taka, taka łacińska zasada violenti non fit iuria, czyli chcącemu nie, nie dzieje się krzywda. Tutaj krzywda rozumiana w ten sposób, że on nie... on chce, on chce żeby nie dostawał jakichś tam specjalnych nie wiem, wynagrodzenia, jakiejś ochrony, czy coś tam. Więc gdyby brak ochrony rozumieć jako właśnie krzywdę, no to w tym przypadku to, to nie jest dla niego krzywdzące, bo on tego chce. On, on chce, żeby właśnie uniknąć tego, tej ochrony, tego, tej sytuacji, w której ktoś tam miałby prawo do, do pobierania w jego imieniu, albo on, on sam by miał prawo do pobierania sobie tego wynagrodzenia. Jeżeli tak sobie y, zażyczył, tak sobie ustalił, że nie bierze żadnej odpowiedzialności... Znaczy to akurat z żadną odpowiedzialnością, to to tak do końca y, nie jest, że, że tutaj absolutnie nie ma żadnej odpowiedzialności. No, ale te, w tym momencie ta odpowiedzialność już sobie spada do takich najbardziej ogólnych rzeczy. Tutaj ktoś by musiał y, udowadniać, że ten pan profesor Chciał ponosić winę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tej winy nie ma, no więc w praktyce też właśnie odpowiedzialność. Ciężko by było do, do odpowiedzialności skutecznie pociągnąć. No tak, no, ale, no cóż, ale można, takie, sobie, takie, można sobie wyobrazić no, taką sytuację. Można sobie wyobrazić taką sytuację, że jeden z jego studentów wydaje te artykuły, czy, czy to, co on tam opublikował z, z, z licencją, rób ta, co ta, i zaczął sprzedawać innym studentom w jakiejś formie skryptów czy czegoś takiego. Właśnie jestem ciekawy, jak ktoś pisze coś takiego, tak nie... No i więc profesor, się na dobrawo? to chodzi i tutaj nie widzę żadnego problemu. E, chciałem zauważyć... E, słyszycie mnie może? Tak, tak. tak. tak. Halo, halo? Dobrze, bo ja właśnie mi was podobało. Chciałem zauważyć, że w Wikipedii jest taki artykuł, kiedy wpiszemy sobie z wielkimi literami WTF.pl, to się czyta Do what the fuck you want to public license, czyli kurwa co chcesz na licencji publicznej. Oj, e, proszę nie przeklinać nam na, taki, antenie. Taki... Halo, halo? Nie na antenie. Halo, halo? Nie przeklinaj na antenie. Halo? No przepraszam, ale to jest właśnie nazwa, nazwa własna tej licencji i to jest, to jest właśnie bardzo liberalna licencja wolnego oprogramowania. No Także to jest dokładnie to samo, co, co tutaj mniej więcej ten, ten profesor tak, stąpi, ale to tym, wynika. Tam właśnie jest wulgaryzm, tutaj wulgaryzmu nie ma. No, ale to wynika z takiego rozgoryczenia wydaje mi się właśnie tym, tym, tym bałaganem prawnym i, i takimi skomplikowanymi rzeczami no. wszystko jest takie nie wiem, ja myślę, że to może też wynikać z jakiejś przekory, a niekoniecznie jakiegoś konkretnie rozgoryczenia czy mhm. jakiejś takiej negatywnej tutaj naprawdę nie wiem jaka jest motywacja, ale nie widzę problemu, żeby była taka czyli myślisz, że jakby na przykład ten student to wydał, to ten, ten prowadzący nie miałby żadnych postaw, żeby ewentualnie protestować, bo ja, ja mam taką wątpliwość, czy on aby na pewno rozumie na co on się godzi, tak? Nie, no rozumie, oczywiście, że musi, musi rozumieć. Musi skoro rozumieć. Okay. dokładnie napisał, że, e, że nie ponosi odpowiedzialności nikt za nic e, to, to, to, to no, musiał wiedzieć. Nie no, jednak ten gościu się zajmuje komputerami, to jest e, geometria komputerowa. Na pewno słyszał o wolnym oprogramowaniu. Na pewno wie, jaka jest odpowiedzialność, właśnie autorów tam oprogramowania, oprogram czy coś tam. Więc skoro tak napisał, to myślę, że, że on dobrze wiedział, co robi. No, no, tak, halo, ale halo? według mnie to jest taki wyraz właśnie z, zniechęcenia, no bo co to znaczy, że nikt za nic nie odpowiada, no tak naprawdę to, to on nie może takiego czegoś powiedzieć, no bo może, każdy, dlaczego tak, nie może? Ale każdy człowiek odpowiada sam za swoje czyny, a nie tutaj on. On nie może zwolnić nikogo z tego. Nie, z nie, nie, nie, nie. To nie o to chodzi, że on zwalnia kogokolwiek z czegoś, tylko on zwalnia siebie od dodatkowej odpowiedzialności, tak, no która, mo która mogłaby być standardowa w przypadku właśnie tych... E, no, może się pojawi, Szymon? Autorów hała. oprogramowania. O, e, jedni autorzy e, biorą jakieś tam standardowe zasady odpowiedzialności za, za swoje... Halo, halo? Tak? E, Jedni autorzy oprogramowania biorą e, odpowiedzialność taką standardową, a inni mówią, że wypuszczają e, program i niech on sobie żyje zupełnie niezależnie od nich. Widzisz to chyba trochę inaczej już rozumiemy ten zapis, bo jak ja czytam, że nikt nie ponosi żadnej odpowiedzialności, to rozumiem, że on y, nie będzie pociągał do odpowiedzialności tych, którzy na przykład wydrukują i zaczną sprzedawać ten tekst, tak? A nie. Też. Że... Też. też. Aha. Ale to też. Okay. To się wszystko w tym. Z... Y... No mamy trochę przerw, tak. Y, wiesz, zamyka. No to jest to jest po prostu y, liberalna licencja. To nie jest ani, ani pierwsza rzecz. Nie... Pierwszy przypadek, z którym z, kiedy się z tym spotykam, także okej, okay, podoba mi się. No właśnie, ale nie wiem, czy pamiętacie, skąd się wzięło w ogóle open source, oprogramowanie i, i, i tak, tak zwany ruch open source. W latach 80 pewien użytkownik drukarki, wtedy już były drukarki, ale to była taka czarna skrzynka, postanowił otworzyć ją i naprawić. Okazało się, że nie ma do tego prawa, bo tam nie wolno otwierać. <śmiech> Producent mu sprzedał ze względu, znaczy biorąc, znaczy, nie, umówił się, że on tego nie otworzy i że i on to otworzył, naprawił i, i w ten sposób złamał jakieś tam prawo, a został pociągnięty do odpowiedzialności, no i się zdenerwował i dlatego wymyślił coś takiego jak open source. To bardzo fajnie obrazuje filmik, który ostatnio oglądałem na YouTubie w dodatku mam nadzieję, że, że nagramy dubbing do tego po polsku, żeby polscy odbiorcy też mogli zobaczyć na razie napisów nawet nie ma po polsku ale myślę, że to się uda i że wkrótce zobaczymy taki filmik YouTube też, bo, bo to LEGO tłumaczy, Lego tłumaczy Open Source, tak się chyba nazywa ten, ten filmik, także warto obejrzeć. No właśnie to, z, ta, z takich sytuacji rodzą się nowe pomysły które potem zdobywają zwolenników. Kolejna rzecz, o której dzisiaj mamy powiedzieć, no my tylko 8 minut zostało, to jest teksty z prasy tak samo chronione jak muzyka, tego chcą wydawcy. No więc tutaj pod prąd idą wydawcy, śmiało dalej <gryw> będą próbować zamiast już się bronić, to teraz będą atakować i chcą, żeby, żeby ich teksty byli, były traktowane tak jak już czytam tutaj, w ustawie o prawie autorskim i, pra i prawach pokrewnych należy uznać wydawców prasy za producentów treści i tym samym z jednej strony objąć wydawców regulacją artykułu 104 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z drugiej strony zrównać ich status prawny z producentami fono, wideogramów poprzez wprowadzenie odpowiedniego prawa pokrewnego. No zupełnie to jest pod prąd, wydaje mi się. My przypomnijmy sobie, jakie były początki prasy prasa w początkach swojego istnienia zżynała, że tak powiem, jedna od drugiej i kto szybciej umieścił informację, ten wygrywał. I nikt się nie procesował o to, że ktoś od kogoś zerżnął, tylko po prostu musiał być szybszy. A jak nie był szybszy, no to wypadał z rynku. Tak samo informacje z prasy zagranicznej były bez pardonu w ogóle cytowane, w całości zamieszczane, przedrukowywane. Nikt się o to nie czepiał. I w ten sposób wyrosła prasa. Podobnie zresztą firmy Disneya, Zostały na początku, jak, on, jak, jak w ogóle powstała ta wytwórnia, to zżynali ze wszystkiego, co się dało, z czego dało się zerżnąć. To znaczy, wszystkie historie, które były ciekawsze, które uznali, uznał Disney za ciekawe, przerabiał na własną, bez żadnego pytania, twórców tych wcześniejszych i, i, i robił to zupełnie normalnie, a w tej chwili właśnie ci wydawcy próbują ograniczyć, no bo jak ktoś jest, tak działa, to potem doskonale wie, że inni też mogą tak działać, w związku z czym próbuje się przed tym zabezpieczyć zwykły mechanizm projekcji, który niech im, że tak powiem, to prawo, prawo lekkim będzie. Niech zostają w tej poprzedniej epoce, niech się, niech się biją takie rzeczy. Zobaczymy, czy dobrze na tym wyjdą. Wydaje mi się, że źle wyjdą, bo, bo rynek wolnej prasy też rośnie i, i, i ma się dobrze i ma się, będzie miał się coraz lepiej chyba. Także nie wiem, czy to... Według ciebie to, Szymon, jest też taki podprąd ze strony wydawców? Jakiś, jakiś kierunek nowy? Czy, czy to jest jakiś pomysł rzeczywiście, który, nad którym warto się zastanowić i pochylić? Pomysł, nad którym się warto zastanowić i pochylić, to jest totalna zmiana prawa prasowego, bo chociażby w tym momencie blogerzy stanowiący ogromną część prasy czytanej przez młodych ludzi nie są traktowani za wydawców właśnie prasy, na przykład czy autorów prasowych, dlatego, że w blogu, tutaj już taki, taka, taka ciekawostka, w blogu najczęściej nie ma numeru wydania tekstu. Tak jak zwykłe, zwykłe sobie gazety mają swój numer, to tekst na blogu nie ma numeru, więc w związku z tym nie może być uznany za prasę. I różnych tego typu y, kruczków jest bardzo. No ale wiesz, ja na przykład prowadzę serwis Zaciszej Info. E, Aha, młodzi ludzie teraz opóźnimy. wybierają y, różne tego typu y, instytucje, które. Tak, tak? Mamy pewne opóźnienie, Szymon. Także jak tutaj, bo tutaj czasami nam przerywa po prostu ci, ci, ty zanikasz i jest takie, no, trzy no, jest, sekundy, jest takie trzy sekundy ciszy, więc ja spróbuję tą ciszę wypełnić, a potem okazuje się, że jest, że jak gdyby kontynuujesz. <grych> więc troszeczkę e, przepraszam ci za te kłopoty techniczne. No, za dwa tygodnie będzie lepiej, bo już mam pomysł na to, jak to rozwiązać. Także tylko kwestia jest tego, żeby to wprowadzić. No i tak, i o czym mówiliśmy? O tych, o, o tych nowych regulacjach. To, to może ty dokończ. ja mhm. mówiłem o tym, że, że po prostu młodzi ludzie... Tak, że, że, że młodzi, ludzie, młodzi ludzie po prostu wybierają mhm. różne formy komunikacji, no, konkurencyjne w stosunku do, do tej tradycyjnej prasy i teraz jak czytam, że Izba Wydawców Prasy chce zostać po prostu organizacją zbiorowego zarządzania, bo właśnie to jest ten artykuł 104 i następne. Być może, nie pamiętam, bo już czytałem do jakichś tydzień czy dwa tygodnie temu, kiedy przygotowywałem się do wcześniejszych, wcześniejszego wydania nowin, ale albo wyczytałem tutaj, aha, E, już wiem, to też właśnie e, Izba Wydawców Prasy chce też zmienić dozwolony użytek, e, tak żeby nie można było e, cytować tych prostych informacji prasowych. E, no jak dla mnie to jest, to jest kompletnie absurd i, i, i Właściwie to dziękuję tej Izbie Wydawców prasy za podanie takiego argumentu, dlatego że wtedy inne, sensowne argumenty, nawet jeżeli istnieją tam wśród tych, ich, ich propozycji, to będzie można wywalić po prostu razem z takimi bezsensownymi i w ten sposób oni sobie strzelają w stopę bardzo no, no, no, no, ładnie. Także, no, no dziękuję. No właśnie. E, I ostatni temat, o którym powiemy, to e, no, często korzystamy z e, dziennika internautów. To jest bardzo fajny, e, właśnie gazeta właściwie można powiedzieć, bo to takie czasopismo się z tego zrobiło. E, I dostaliśmy tutaj dosyć dawno, już w lutym chyba <taki> taką informację, że obywatele Unii Europejskiej ściągają filmy, bo branża ogranicza wybór i to, to jest oczywiste to tak jest, tylko że to mówi Komisja Europejska więc to jest bardzo ciekawe że, że Komisja Europejska zaczęła jakoś zauważać pewne, pewne rzeczy, które w, w codziennym życiu my zauważamy no, co chwilę co z tego, że ja chcę zapłacić za obejrzenie jakiegoś filmu jak mi się to uniemożliwia bo, bo nie mogę bo, bo po prostu to komuś się nie opłaca Aha. Rozłączyłeś coś chyba i połączysz ponownie? Chyba tak szybko to nie połączy, bo to jest kwestia 2 Aha. No trudno. To na razie tak, niestety... Że... Szymon, musimy Ci podziękować i przeprosić za te kłopoty techniczne. I chyba już dzisiaj, bo już nam czas dobiega końca, więc ja myślę, że to jest naprawdę dobry pomysł, żeby żeby właśnie no, komisja spojrzała na to z takiego naprawdę poziomu użytkownika, a nie z poziomu jakichś instytucji, które, które wpłacają wprawdzie duże kwoty do, do budżetów różnych państw, no ale, ale prawo ma być dla ludzi, a nie dla tych instytucji i to, że te instytucje są silne i mają kupę kasy, no to może w Stanach jest rzeczywiście istotnym elementem wygrywania spraw sądowych, ale myślę, że w Unii myślę, że Europejskiej tak nie powinno być. No jest, ale fryzjer wygrał z ZAX-em, więc należy się cieszyć i, i pogratulować się temu fryzjerowi i życzyć nam wszystkim też takiej siły przebicia, żeby, żeby, żeby wygrywać z takimi zaiksami, tak w cudzysłowie oczywiście. No i to już wszystko na dzisiaj. Czas nam szybko umknął. Zapraszamy za dwa tygodnie. Za tydzień będzie przerwa i mam nadzieję, że albo wymyślimy coś, jakąś nową formułę dla tej audycji, albo podzielimy ją podzielimy ją na dwie oddzielne audycje, chociaż ten, może nie będzie takie łatwe. To żegnamy Cię, Szymon, już teraz się nie odezwiesz do nas, bo nam się zerwało połączenie, ale dziękujemy Ci za udział w audycji z Lublina. Jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Dziękuję. I ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia za dwa tygodnie.